Real Polish zaprasza na kurs Biznes po Polsku w 52 tygodnie. Ten kurs jest przeznaczony dla tych, którzy chcą lepiej komunikować się po polsku w sytuacjach biznesowych. Kurs zawiera pytania zadawane na rozmowach kwalifikacyjnych oraz słownictwo przydatne na co dzień w biznesie. Wszystkie nagrania wykonane są przez rodowitych Polaków. Kurs ten jest przeznaczony dla tych wszystkich, którzy chcą opanować zwroty i słownictwo używane w sytuacjach biznesowych w Polsce. Kurs składa się z 52 lekcji. Polecam poświęcić na każdą lekcję tydzień, tak aby opanować wszystko bardzo dokładnie. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz pracować we własnym tempie. Każda lekcja składa się z trzech części. Najpierw usłyszysz dialog lub tekst w wolniejszym tempie. Druga część to słownictwo oraz przykłady zdań z trudniejszymi zwrotami. Na koniec usłyszysz tekst lub dialog z pierwszej części. Tym razem w normalnym tempie. Posłuchajcie teraz fragmentu nagrania: Tydzień pierwszy. Na targach. Dzień dobry. Targi poznańskie. W czym mogę pomóc? Chciałbym zarezerwować miejsce na kwiecień. Bardzo proszę. Możemy zrobić rezerwację telefoniczną. Ale będzie pan musiał zrobić przedpłatę. Ile wynosi przedpłata? 200 zł. Rozumiem. Dziękuję. Targi. Zarezerwować. Rezerwacja telefoniczna. Przedpłata. Możemy zrobić rezerwację telefoniczną, ale będzie pan musiał zrobić przedpłatę. Dzień dobry, targi poznańskie. W czym mogę pomóc? Chciałbym zarezerwować miejsce na kwiecień. Bardzo proszę, możemy zrobić rezerwację telefoniczną, ale będzie pan musiał zrobić przedpłatę. Ile wynosi przedpłata? 200 zł. Rozumiem, dziękuję. Tydzień drugi. Jak prosić o wyjaśnienie? Czasami podczas rozmowy telefonicznej nie rozumiem, co ludzie do mnie mówią. Wtedy prosząc o wyjaśnienie mówię. Czy może pan powtórzyć? Nie rozumiem, o co panu chodzi. Proszę o powtórzenie. Nie słyszałem wyraźnie. Źle słyszę. Proszę powtórzyć. To bardzo ważne, aby pytać o wyjaśnienie, gdy coś jest niezrozumiałe. Wyjaśnienie Rozmowa telefoniczna Powtórzenie